To są informacje Polskiego Radia 24. Prezydent Nawrocki blokuje czworo sędziów TK. Ślubowanie przyjął od dwojga sędziów. Długie negocjacje z uzbrojonym napastnikiem, zakończone mężczyzna w rękach policji. To finał incydentu w fabryce w Łodzi. Prezydent Trump straszy, że USA opuszczą NATO. Członkowie sojuszu odmówili mu wsparcia w konflikcie z Iranem. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk. Zapraszam. Przyjęcie ślubowania to nie widzi mi się prezydenta, podkreśla minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Przed południem ślubowanie w pałacu prezydenckim złożyło dwoje z sześciorga sędziów wybranych przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego. Byli to Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki wyjaśnia, że prezydent przyjął ślubowanie od dwóch osób, ponieważ w czasie jego kadencji powstały dwa wakaty w Trybunale. Szef resortu sprawiedliwości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 Szef Kancelarii Prezydenta przyznaje też, że zaprzysiężeni dzisiaj sędziowie nie angażowali się w, tu cytat, działania o charakterze politycznym po żadnej ze stron. Zarzut siłowania zabójstwa usłyszy mężczyzna, który rano wtargnął na teren jednej z fabryk w Łodzi. Miał ze sobą broń, oddał kilka strzałów w stronę jednego z mężczyzn, po czym zabarykadował się w budynku. Służby ewakuowały 400 pracowników firmy. Nikomu nic się nie stało. Po kilku godzinach prowadzenia negocjacji łódzka policja zatrzymała 42-latka. Stało się to przed 17. Informuje aspirant Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.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 Polityka to działanie, a nie komentowanie słów, z których potem nic nie wynika. Tak w kancelarii prezydenta odnosi się do wypowiedzi Donalda Trumpa. Amerykański prezydent powiedział, że rozważa wyjście Stanów Zjednoczonych z Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wiele razy doniesienia medialnej zapowiedzi nie przekładały się na rzeczywistość, mówi Zbigniew Bogucki. Dzisiaj, jak rozumiem, jest jakaś informacja medialna, różne informacje medialne także ze Stanów Zjednoczonych, z Waszyngtonu Chodziły Państwo czasami wzbudzały różnego rodzaju emocje, a później te emocje bardzo spokojnie opadały i szliśmy dalej w dobrym kierunku jako sojusznicy w NATO, jako sojusznicy właśnie w tej transatlantyckiej wspólnocie narodów wolnego świata. Jestem przekonany, że tak będzie dalej. Formalne wyjście z NATO nie jest łatwe. Decyzja prezydenta Trumpa musiałaby uzyskać zgodę Senatu, przypomina profesor Bogdan Szklarski z Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Zwraca jednak uwagę, że Stany Zjednoczone mogą przestać funkcjonować w NATO jako kluczowy gracz.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 Zdaniem profesora Szklarskiego decyzja o zmniejszeniu kontyngentu amerykańskiego w Europie jest realna. W nocy czasu polskiego prezydent Trump wygłosi orędzie. Ma mówić o wojnie z Iranem, także o NATO. Na koniec tajemniczy obiekt przypominający balon odnaleziony na plaży na Mierzei Wiślanej. Policjanci i funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzili oględziny. Więcej o tym Mateusz Czerwiński.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 w tym oględziny, y, rozpytali świadków. Podjęte na miejscu działania pozwolą na ustalenie, czym dokładnie jest znaleziony obiekt i z jakiego źródła może on pochodzić. Obecnie działania na miejscu prowadzą już funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej, co potwierdziła podporucznik Katarzyna Przybysz z zespołu prasowego. Niedawno na plaży pojawili się pirotechnicy. Trwa weryfikacja, czy wewnątrz balonu znajduje się cokolwiek. Służby mają także ustalić, skąd dokładnie obiekt przyleciał. Wstępnie nie stwierdzono, aby obiekt stanowił zagrożenie. To były informacje Polskiego Radia 24. Najgorsza pogoda będzie jutro na południowym wschodzie i południu kraju. Będzie tam pochmurno, będzie padał przelotny deszcz lub mrzawka. Na obszarach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, w Tatrach będzie sypał śnieg. W pozostałych regionach ma być sporo słońca. Termometry pokażą przeważnie od 10 do 14 stopni. Chłodniej będzie miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 4 do 9 stopni. 6 minut po godzinie 19. Wieczór w Polskim Radiu 24. To jest Wieczór w Polskim Radiu 24, Jaremaja Mrożek. Dobry wieczór, razem ze mną dzisiaj Aleksandra Jasińska, Rafał Roślik i Paweł Chodyna. To oni odpowiadają za to, żeby to wszystko dzisiaj szło zgodnie z planem. A ja przypomnę, że od kilku dni żyjemy cenami paliw, a może przyszłość motoryzacji to nie takie typowe paliwa, ale na przykład prąd. Za chwilę przyjrzymy się dynamicznym zmianom na rynku motoryzacyjnym. Sprawdzimy, czy rozwój aut elektrycznych to stabilny trend, czy kierunek, który może zostać zachwiany przez sytuację na świecie. No i jak kryzys na Bliskim Wschodzie może wpłynąć na ceny surowców, łańcuchy dostaw i strategię producentów samochodów. Czy świat pójdzie w stronę aut elektrycznych? Zapraszam na zmianę klimatu. Zmiana klimatu.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 No, a ten kryzys pokazał, że prąd mimo wszystko wygenerować lokalnie łatwiej, mm -hmm. chociaż mamy wyzwania oczywiście sieciowe e, i wciąż potrzebne są nam ogromne inwestycje, i będziemy mieć też m, dużą inwestycję e, w atom, ale wciąż.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 i żeby dojechać na ten... O, jak byłam w Trondheim, to był kierunkowskaz do Narwiku i to było chyba 900 albo 800 kilometrów. To są takie odległości. A y, Trondheim jest 600 kilometrów z Kaczkiem chyba od Oslo. A Oslo jest z kolei jakieś tam pewnie 500 kilometrów od Göteborg'a, mhm. no który jest już w, w Szwecji. Ale to są takie odległości, więc jeśli tam samochody elektryczne przy regularnie występujących mroźnych zimach dają radę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 To się opłaca.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 Minęła 19.30, Dorota Wojtalczek zapraszam. Nowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie zostali zaproszeni do złożenia ślubowania przez prezydenta, wykonują kolejny ruch. W indywidualnych listach wysłanych do Karola Nawrockiego domagają się, aby prezydent wskazał termin ceremonii. Jeśli do tego nie dojdzie, to rozważany jest inny scenariusz złożenia ślubowania, wyjaśnia sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Zgodnie z ustawą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 Przed południem prezydent przyjął ślubowanie od dwojga sędziów Magdaleny Będkowskiej i Dariusza Szostka. Na zaprzysiężenie wciąż czeka czworo sędziów wybranych przez Sejm. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszy mężczyzna, który rano z bronią wtargnął do jednej z fabryk w Łodzi. Mężczyzna po oddaniu kilku strzałów zabarykadował się w budynku. Po kilkugodzinnych negocjacjach oddał się w ręce policji. Jutro będzie przewieziony do prokuratury i tam usłyszy zarzut, informuje rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Paweł Jasiak. Z tego całokształtu faktów ustalonych wynika, że usiłował on postrzelić mężczyznę. Trwają ustalenia odnośnie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 Polska odwoła się od nieprawomocnego wyroku sądu w Brukseli w sprawie kary za nieodebrane szczepionki przeciw COVID-19. Taki krok zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Chodzi o decyzję rządu Mateusza Morawieckiego z 2022 roku. Dotyczyła ona nieodebrania ponad 60 milionów dawek szczepionki firmy Pfizer. Belgijski sąd uznał zasadność pozwu, jaki koncern wytoczył Polsce i Rumunii. Nasz kraj musi zapłacić blisko 6,5 miliardów. Złotych kary. Unia Europejska popiera pomysł ukraińsko-rosyjskiego rozejmu w okresie Wielkanocy. Taką propozycję złożył rosyjskim władzom prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski. Porozumienie miałaby objąć także sektor energetyczny. Inicjatywa Kijowa nie spotkała się z zainteresowaniem ze strony Kremla. Ubiegłej doby Rosjanie kontynuowali ataki na cele cywilne w siedmiu obwodach Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zapowiada, że poprosi Stany Zjednoczone o przekazanie Rosji swojej propozycji pokojowej. Mój dzisiejszy dyżur dobiegł końca. Za pół godziny informacje przekaże Państwu Damian Szpyra. Zapraszam w jego imieniu. 33 minuty po godzinie 19.00. Wieczór w Polskim Radiu 24. Już za chwilę program Samozdrowie, razem ze mną, Ugarzata Telemicka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzisiaj, między innymi, o tym, czy śmiech może redukować stres. Rozumiem, z racji tego, że dzisiaj pryma, prylis. A ja muszę zapytać, czy to musi być śmiech prawdziwy, czy może być ewentualnie taki wymuszony? Za chwileczkę o tym porozmawiamy z ekspertem, z panem Piotrem Sady, który specjalizuje się w praktyce śmiechologii e, i dowiemy się, że są nawet takie specjalne ćwiczenia, które można praktykować właściwie codziennie. Nawet jeśli ten dzień czasami nie jest zbyt wesoły, a dowcipy i żarty to są to po prostu suchary, możemy trenować... E, to całe otwarcie toru przeponowo-brzusznego i to dobrze robi na nasze samopoczucie, nastrój, naciśnienie. To poczekaj, bo ja dzisiaj testuję na prowadzących swoje poczucie humoru. E, Będzie suchar? Od jednego do dziesięciu oceń. Ulubiony ciasto owiec to makowiec. Znakomity suchar. Cztery, pięć, sześć? Trzy. Dziękuję. Przykro. mi. zdrowie.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 No to przede wszystkim tak. Zwracamy uwagę na przeciwwskazania, bo okazuje się, że ten intensywny śmiech nie jest dla każdego. Powinny uważać te osoby, które mówiąc wprost mogą puścić szwy albo wypaść żelaki tak. odbytu. Albo <śmiech> no mogą po prostu... Tak, zwieracze e, różne, Mogą tak puścić, e, pol, poluzować się zwieracza, Ale rozumiem, że mamy ze sobą znakomitego trenera, <śmiech> który <śmiech> zaczyna te ćwiczenia. Zaczyna się od jakiejś rozgrzewki. Tak, Ka czy każdy potrafi się tak po prostu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 Zaczynamy od rozgrzewki oddechowej, czyli bierzemy trzy głębokie wdechy nosem i wypuszczamy ustami w spokojnym tempie. Później przechodzimy do lekkiego śmiechu ha ha ha ho ho hi hi hi stykając paluszki robiąc hi hi hi hu hu hu ha ha ha ha. Później oklepujemy całe ciało, również robiąc ha ha ha. Z tymi paluszkami ho, ho, hi, hi, hi, to co, że, bo to jest żeby, śmieszne. nie, żeby po prostu stykały się dwa palce, y, dlatego że nasza półkula mózgowa, kiedy aktywujemy naszą rękę niewiodącą,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 Przytrzymać i wypuścić z grąkim śmiechem ha ha ha ha ha ha Robiąc ha ha ha, ho ho ho, hi hi hu hu hu. He he he he, he, he, he, Na różne głoski i zgłoski się śmiejemy. Podskakujemy też przy tym, rozmawiamy, czy śmiejemy się do innych osób, ćwiczymy w parach, w trójkach.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 Słońca ze śmiechem na ustach, czaturanga, tak, śmiejąc też. się. Taniec, ha, ha, ha, ho, ho, hihi, hi, hi. podskakiwanie. Śmiechojoga ukonstytuowała się w 1995 roku dzięki doktorowi medycyny Madanie Katari z Indii.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 Polecam Państwu spróbować po naszej audycji nastawić stoper, wziąć głęboko powietrze i śmiać się przez minutę. To, że to dosyć trudne. <laughs>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 Głęboko powietrze w płuca i wypuścić ze śmiechem ha-ha-ha-ha-ha-ha. Powtórzyć to z cho ho i hu hu Najlepiej po pięć razy każdą, yy, każde artykułowanie, yy, bo to zacznie już odtleniać nasz organizm i zaczną się wydzielać, wydzielać endorfiny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 Czyli trenować. trenować, trenować, trenować, trenować. Nawet jeżeli coś na początku wydaje nam się głupie, albo jeżeli z boku wygląda na głupie, bo m, jeżeli działa, to głupie być <gulanie> przestaje. <gulanie> to, to jest motto, o którym pan Piotr Sady m, mówił. To ja jeszcze tylko zapytam, czy m, to się czy wokół nas trochę zmienia się podejście do, do w ogóle tego samopoczucia i, i dobrostanu chociażby pracowników, bo ja w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 Co więcej, taki roześmiany pracownik zadowolony jest mniej krytyczny wobec swojego pracodawcy. Mniej awanturujący mniej się. Mniej awanturujący się. Czy my jesteśmy jako społeczeństwo, z pana punktu widzenia, albo nie wiem, doświadczeń y, y, gelotologii społeczeństwem wesołym czy smutnym? Czasami mówi się, że raczej ponurym y, Tak, nie, nie wiem. <grym> tak pozwolę sobie odpowiedzieć. Niedawno wyszedł Światowy Raport szczęścia na którym że jesteśmy na 26. miejscu. Y, wiele wskaźników się poprawiło w różnych grupach wiekowych nasza młodzież jest bardzo zadowolona z, z życia tutaj, ze swojego życia i życia w naszym kraju. Także powoli idziemy w stronę jednak tego, że zaczynamy ściągać te maski smutku i mówienie o co u ciebie? A daj spokój na to, że e, fajnie jest, ok, idziemy do przodu.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 się, ha ha ha, ho ho, ho y, sami artykułować i słuchać od innych. <głosy> Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska. Samo zdrowie.